Dzieci Twoje proszą Cię, ześlij im Ducha Świętego. Niech przenika serca i umysły. Niech wyleje dary, owoce w obfitości. Niech nas napełni życiem Jezusa. Niech nas zjednoczy z Jezusem. Rozpali wiarę, nadzieję, miłość. Ojcze, Ty chcesz dać Ducha Świętego swoim dzieciom w nowy sposób, z nową mocą. Daj nam nowe zesłanie Ducha Świętego. Świeże, nowe, w mocy, byśmy przeżyli kolejną pięćdziesiątnicę. Byśmy stworzyli na nowo, stworzeni na nowo dla Ciebie, rozradowali się Twoim nowym życiem. Ześlij deszcz, ześlij to namaszczenie, Nowy powiew Ducha Świętego: Potrzebujemy Cię, Duchu Święty. Pragniemy Cię, Duchu Święty. Przyjdź do naszych serc. Przyjdź do naszych serc. Zeszli też, zeszli też. Odpuszczę biosa nad nami. Zeszli też. Zeszli mi odłóż mi wioskę na Zeszli zeszli Święty Łukasz mówi: Po swojej męce dał Jezus wiele dowodów, że żyje. Ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił o Królestwie Bożym, a podczas wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca. Słyszeliście o niej ode mnie, mówił. Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni duchem świętym. Zapytywali go zebrani: Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela? Odpowiedział im Jezus: Nie wasza to rzecz. Znać czasy i chwile, które ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy duch święty stąpi na was, otrzymacie jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie, w Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi. Oto Słowo Boże. To Słowo prowadziło nas w temat konferencji o Duchu Świętym. Powiedzieliśmy przed chwilą cytując słowa Ewangelii Łukasza 11:13, że Ojciec chce dawać Ducha Świętego swoim dzieciom. I to jest podstawowa prawda. Powiedział Chrystus, Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Więc Ojciec Twój w niebie, Bóg Ojciec chce dawać Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. A zatem Ty nie martw się, czy Bóg chce tego, czy nie. Bóg chce. Ojciec, który Cię kocha, chce dawać Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Taka jest wola Boża. Ojciec tego chce. I za chwilę zobaczymy na kartach Pisma Świętego, co czyni Duch Święty. Jak jest udzielany. Jak Ludzie dali się Jemu prowadzić. Na początku przypomnijmy ojca Jana szczyciela, Zachariasza. Już on przed narodzeniem Jezusa został napełniony duchem świętym. Mówi święty Łukasz 1,67. Zachariasz. Został napełniony Duchem Świętym i prorokował i mówił, niech będzie uwielbiony Pan Bóg Izraela, bo lud swój nawiedził i wyzwolił. Zobacz, już przed narodzeniem Jezusa Zachariasz, który początkowo zwątpił, dowierzał obawiał się, jak to Bóg może uczynić. Ale Bóg wyszedł mu naprzeciw, pokazał znak, pokazał swoje cuda i wtedy Zachariasz, napełniony Duchem Świętym, modlił się i śpiewał pieśni uwielbienia. Duch Święty wstępuje i napełnia Twoje serce uwielbieniem. I to On właśnie skłania Twoje serce do modlitwy. On jest inicjatorem modlitwy w Tobie. On Cię nauczy modlitwy, gdy nie wiesz jak się modlić, gdy nie potrafisz, gdy jest Ci trudno. Poproś Ducha Świętego, naucz mnie modlić się, poprowadź mnie w modlitwie, uzdolnij do modlitwy, naucz mnie modlitwy, potrzebuje Ciebie Duchu Święty. Tak właśnie Zachariasz, który przeżywał kryzysy i zwątpienia, był już w podeszłych latach on właśnie, gdy został napełniony Duchem Świętym, to wybuchnął uwielbieniem i śpiewał pieśni na cześć Boga Żywego. A zatem Duch Święty jest twórcą modlitwy w Tobie. Gdy nie umiemy się modlić, mówi Święty Paweł, do Rzymian Duch Święty przyczynia się w błaganiach których trudno wyrazić słowami, to On przychodzi Ci z pomocą. A zatem proś Ducha Świętego, gdy zaczynasz modlitwę, gdy Ci trudno w modlitwie, gdy nie umiesz się modlić, nie potrafisz, gdy masz trudności, wezwij Ducha Świętego, by Cię poprowadził, bo On rzeczywiście prowadzi. I gdy otwierasz kolejną kartkę Pisma Świętego, to widzisz w drugim rozdziale Łukasza kolejnego Mężczyznę Symeona, podeszłego już w latach ukresu swojego życia, który, jak mówi święty Łukasz 2:25-27, był, uwaga, napełniony Duchem Świętym. Mówi święty Łukasz, Duch Święty spoczywał na nim. Pierwsze, spoczywał na nim. Drugie, Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, zanim zobaczy Mesjasza. Trzecie, za natchnieniem Ducha, Symeon przyszedł do świątyni, czyli Duch Święty jego prowadził. On był uległy natchnieniom Ducha Świętego. Poczuł poruszenie w sercu, teraz mam przyjść do świątyni. Symeon uczy Ciebie tego by wyzywać Ducha Świętego, by otwierać się na Jego objawienia, na Jego natchnienia, by być uległy. A zatem zapraszaj Ducha Świętego. Proś Go o objawienie, proś Go o natchnienie, a gdy przyjdzie Ci natchnienie w sercu, bądź uległy, bądź uległa, może to przyjść poprzez myśl, poruszenie serca, inspiracje, jakiś obraz jakieś poruszenie to są te delikatne natchnienia Ducha Świętego w Twoim sercu i trzeba by człowiek był wrażliwy na te natchnienia nie bać się tego rozznawać. będziesz czasem z coraz większą łatwością serca rozpoznawać te poruszenia a po czym to poznasz? Bardzo często po tym, że one nie są od Ciebie, że to nie jest Twoje. Pomyślisz zaraz. Ja nawet nie pomyślałem o tym. Ja bym tego nie wymyślił. I przychodzi taka myśl. Nagle, bardzo często nagle, niespodziewanie i czujesz, że to nie jest od Ciebie. Idź za tym natchnieniem Ducha Świętego. Bo On żyje, On działa, On chce Cię wypełniać i oddziaływać na Twoje serce, na Twój umysł, aby Tobą kierować, aby Cię prowadzić. Widzisz, dlatego od początku, od pierwszych wieków Kościół był porównywany do okrętu. Dlaczego do okrętu już w pierwszych wiekach? Bo Kościół miał tylko postawić żagle, a Duch Święty był tym, który wieje w te żagle i prowadzi Twoją duszę tak, jak wiatr prowadzi okręt. Dlatego widzisz, od początku jest porównywany do wiatru. Do wiatru, który dmie w żagle Twojej duszy. A zatem bądź uległa Duchowi Świętemu wrażliwy i czuły na Jego poruszenia, na Jego natchnienia. To samo uczy Ciebie Jezus. On także przeżywał to namaszczenie i napełnienie Duchem Świętym. Mówi do nas sam Pan, że w czasie chrztu nad Jordanem stopił na Niego Duch Święty. Łukasz 3,22 pokazuje nam, jak objawia się Duch Święty nad Jordanem i wstępuje w postaci cielesnej niby gołębica. Objawia się moc Ducha Świętego, objawia się Jego działanie. I Chrystus pełen Ducha Świętego, Łukasz 4,1 idzie na pustynię. Idzie na pustynię, by tam się modlić. Przeżywa ten czas w Duchu Świętym. Tam przebywa właśnie w Duchu Świętym na pustyni. Ten cały czas modlitwy jest w Duchu Świętym. Oto Chrystus Cię tego uczy. On, który sam przeżywał to zjednoczenie i napełnienie Duchem Świętym. On, który żył pełen Ducha Świętego, mówi o Duchu Świętym co On czyni, kim On jest, po co jest Duch Święty. Tak mało o Nim mówimy. Gdy otwierasz Ewangelię Łukasza 1, 12, 11, 12, to Łukasz mówi właśnie o tym, co czyni Duch Święty. Pan nas poucza. Duch Święty nauczy was, a zatem jest to nauczyciel, czyli ja nie wiem, ja nie potrafię. Oznacza to, że ja mam stawiać siebie nieustannie w postawie człowieka, który nie wie, nie potrafi, nie umiem żyć po chrześcijańsku, nie umiem się modlić, nie wiem, co mam czynić. Stawiam się w postawie, widzisz, braku nieumiejętności, ale mówię, Duchu Święty naucz mnie. Duchu Święty pomóż mi, Duchu Święty pokieruj mną, Duchu Święty napełnij mój brak. To jest postawa ucznia Jezusa, który nie wie, nie potrafi ale otwiera się na działanie Bożego Ducha właśnie po to, by On mnie nauczył. Łukasz 11:12. Duch Święty nauczy was. Nauczy ciebie, chce cię uczyć. Chce być twoim nauczycielem krok po kroku. Nauczy was, mówi Chrystus. A zatem to jest Pokora mego serca i prawda o mnie, gdy ja mówię szczerze Panu, nie umiem, nie potrafię. Naucz mnie Duchu Święty. I gdy otworzysz Ewangelię Jana z kolei, 14 rozdział, 26 werset, to podobnie odkryjesz tą prawdę, gdy Chrystus mówi o Duchu Świętym jako nauczycielu mówi Pan Pocieszyciel Duch Święty On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko co ja wam powiedziałem Jana 14, 26 widzisz to jest twój nauczyciel to jest mój nauczyciel to jest nauczyciel naszego życia Jezus wiedział, że nie wystarczy Jego zmartwychwstanie. Dlatego już przed zmartwychwstaniem zapowiada Ducha Świętego Pocieszyciela i mówi wprost do uczniów, On was wszystkiego nauczy i doprowadzi was do całej prawdy. Przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. A zatem, gdy nie wiesz, jak postąpić, gdy nie wiesz, jak przeżywać swoją codzienność, gdy coś Cię boli, rani, smuci, gdy czujesz się jak w ślepej uliczce, gdy czujesz się jak w ciemności, nie wiesz jak żyć, jak myśleć, jak reagować wobec męża, żony, dzieci, w małżeństwie, w pracy, w szkole. Gdy po prostu nie wiesz, to jest, uwaga, mam dla Ciebie teraz dobrą nowinę. To jest dobra chwila. To jest bardzo dobra chwila właśnie wtedy, gdy nie wiem, gdy nie potrafię, gdy nie daję rady sobie, gdy nie umiem. To jest dobra chwila, by zaprosić Ducha Świętego i zacząć z Nim współpracować. To nie jest tragedia, ale to jest dobry właśnie początek, by zaprosić Ducha Świętego, Przyjdź i naucz mnie w końcu. Bo nie daję rady. Bo nie umiem. Bo nie potrafię. I od tego momentu zaczyna się tak naprawdę prawdziwe chrześcijaństwo. Widzisz? Kiedy ja staję w takiej postawie dziecka, które nie wie. Pocieszyciel, Duch Święty. On was wszystkiego nauczy. Zwróć uwagę na to jedno słowo tak mocne tu. Wszystkiego Wszystkiego. Nie część. Nie niektóre rzeczy. Chrystus mówi. Wszystkiego w chrześcijaństwie. Wszystkiego na drodze wiary. Wszystkiego w małżeństwie, w rodzinie. Wszystkiego w pracy. Wszystkiego w modlitwie. On was wszystkiego nauczy. Nie może być zatem dla Ciebie Duch Święty dodatkiem, marginesem, wielkim nieznajomym. Jeśli Chrystus mówi, On Was wszystkiego nauczy, przypomni Wam wszystko. Czy jest to istotna osoba na drodze Twojej wiary? Czy jesteś młodszy, czy starszy? Czy osoba samotna, czy w małżeństwie? On Was wszystkiego nauczy. I mówi dalej Jezus w Ewangelii Jana 16:7, Co czyni Duch Święty? On was przekona o grzechu, o sprawiedliwości, o sądzie. Gdy Jezus mówi, On was przekona o grzechu, nie po to, żeby nas załamać i zasmucić, ale po to, żeby właśnie wyzwolić z grzechu uwolnić od tego, co jest grzechem słabością to czyni Duch Święty jak Jezus mówi, On was przekona o grzechu to to jest właśnie ten dar i ile jest takich osób, które myślały o to i to nie jest grzechem ja nie myślę, że to jest grzechem i dopiero wtedy, kiedy zaczęły się porządnie modlić to Duch Święty przekonał ich w sercu to jest grzech zostaw to porzuć to to Duch Święty czyni. On przekonuje, co jest grzechem. Po to, żeby człowiek z nim zerwał. Porzucił. Uwolnił się od tego. Brzydził się grzechem. To czyni Duch Święty. Po co? Bo mu zależy na twojej świętości. Świętości. Świętości. Dlatego nazywa się go dokonawcą naszego zbawienia. On doprowadza to dzieło Chrystusa w Tobie do końca. Do całej pełni. Duch Święty uwalnia, oczyszcza Twoje serce. W Ewangelii Jana 16, 13 mówi jeszcze Chrystus, że Duch Święty doprowadzi Was do całej prawdy. Jezus wiedział, że apostowie są niedokończeni, że jeszcze myślą po świecku, że coś już się w nich zaczęło, ale te serca jeszcze są podzielone, rozbite, niestabilne, chwiejne, czasem tak, czasem tak. On to dobrze wiedział, dlatego mówi Jezus: Duch Święty doprowadzi Was do całej prawdy. I tu dalej akcent na to słowo doprowadzi Was. Dosłownie do całej prawdy. Czyli oni znali część iskierki prawdy, część prawdy. A Duch Święty doprowadzi do całej prawdy. Prawdy Bożej, prawdy o Bogu, prawdy o Kościele, prawdy o zbawieniu, o Twoim powołaniu. To czyni Duch Święty. Jana 16, 13 doprowadzi Cię do całej prawdy. Masz pytania różne w sercu. I ja mam. I nie wszystko rozumiesz, nie wszystko wiesz. Niektóre rzeczy są dla Ciebie zakryte, tajemnicze. To jest dobra nowina. Dobrze, że tak jest. Ciesz się, że tak jest. Bo to jest właśnie okazja, widzisz, kolejna, by zapraszać Ducha Świętego nieustannie by On właśnie, najlepszy nauczyciel, pedagog, katecheta, doprowadził Cię do całej prawdy. To On i tylko On może to uczynić. A zatem już teraz rozumiesz, co powiedział Jezus na początku dziejów apostolskich w pierwszym rozdziale. Gdy apostołowie zadawali niedorzeczne pytania, on im mówi, oczekujcie obietnicy Ojca, bo gdy Duch Święty stąpi na was, otrzymacie Jego moc, a oni dalej niedokończeni, niedorzeczne pytania. Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela? Czy będzie Twoje zwycięstwo to polityczne? Oni dalej niedorzeczne pytania. Jezus wiedział, że oni są niedokończeni, że oni jeszcze myślą nie po Bożemu, ale myślą w sposób światowy. Dlatego mówi do nich z uporem konsekwentnie. Oczekujcie obietnicy Ojca, bo gdy Duch Święty wstąpi na Was, wtedy On dopiero doprowadzi Was do całej prawdy. On Was do końca przekształci. On Was przemieni uzdolni, uświęci stworzy na nowo dlatego to Chrystus chciał im powiedzieć Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym dosłownie tekst grecki zostaniecie zanurzeni w Ducha Świętego i stało się to w dniu Pięćdziesiątnicy w dniu Pięćdziesiątnicy czytasz o tym w drugim rozdziale dziejów apostolskich drugi rozdział dziejów cztery wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym. Po czasie wspólnej modlitwy w jedności z Maryją z wszystkimi uczniami zostali napełnieni Duchem Świętym. I mocą tego doświadczenia zostali zupełnie przemienieni. Właśnie wtedy dokonała się przemiała. Wtedy zrozumieli do końca Wielki Piątek Wtedy zrozumieli do końca zmartwychwstanie. Wtedy zostali przemienieni, uwolnieni od lęku, napełnieni odwagą, przekształceni całkowicie w nowych ludzi, którzy wyszli dawać świadectwo. To uczynił z nich Duch Święty, gdy zstąpił. I wtedy Piotr, napełniony Duchem Świętym, po wyjściu z wieczernika mówi do wszystkich zgromadzonych te słowa. Spełnia się przepowiednia proroka Joela. Wyleję ducha mojego na wszelkie ciało. Będą prorokowali synowie wasi i córki wasze, młodzieńcy wasi. Widzenia mieć będą, a starcy sny. Zwróć uwagę na to jedno słowo. Mówi prorok Joel cytowany przez świętego Piotra wyleje ducha na wszelkie ciało. Na wszystkich ludzi już bez ograniczeń. Nie tylko na Żydów, ale na Pogan, na wszystkich. Bo Ojciec chce dać Ducha Świętego wszystkim bez wyjątku, by zaczęli żyć nowym życiem, życiem Jezusa. I jeśli dziś odczuwasz w sercu Właśnie ten brak, że nie potrafisz, nie umiem. Że czuję się podzielony. Czasem jestem z Jezusem, czasem upadam w grzechy. Czuję się lękliwy, przestraszony, niezdecydowany. To jest dobra chwila, by zaprosić Ducha Świętego. By na nowo Cię napełnił. I mogłoby się wydawać, uważaj, że Duch Święty przyszedł tylko raz. W dniu Pięćdziesiątnicy. I niektórzy tak myślą. I dlatego wspominają ten moment jako historyczne wydarzenie. Wtedy stąpił Duch Święty w Wieczerniku, w Jerozolimie. W dniu Pięćdziesiątnicy zostali napełnieni Duchem Świętym. A potem przez dwadzieścia wieków Kościoła długo, długo nic. Widzisz jaki błąd? Stąpił Duch Święty po raz pierwszy w dniu Pięćdziesiątnicy. Ale gdy otwierasz kolejną stronę dziejów apostolskich, to widzisz 4.31, druga pięćdziesiątnica. Kolejne zesłanie Ducha Świętego. Apostołowie i uczniowie znowu zostają napełnieni Duchem Świętym. I mówi Święty Łukasz, wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i głosili odważnie Słowo Boże. Druga pięćdziesiątnica, kolejne zesłanie Ducha Świętego. I otwierasz następną kartkę dziejów apostolskich i w ósmym rozdziale od 14 do 17 widzisz wtedy zesłanie Ducha Świętego już nie na Żydów, już nie na apostołów, ale w Samarii na Pogan przychodzi Święty Piotr, Święty Jan, kładą ręce i stępuje Duch Święty na tych, którzy nie byli Żydami. Zaczynają prorokować, mówić w językach. Kładali apostołowie na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego w Samarii. Spełnia się ta przepowiednia. To słowo proroka Joela wyleje Ducha na wszelkie ciało. On jest niczym nieograniczony. Duch Święty chce przyjść do każdego serca. I w kolejnym rozdziale dziejów 9.17 widzisz indywidualną pięćdziesiątnicę. Nie na zgromadzenie, ale bardzo intymnie, sam na sam. To jest Pięćdziesiątnica świętego Pawła. Dzieje 9,17. Kiedy święty Paweł przeżywa swoje osobiste napełnienie Duchem Świętym. I to w zwykłym domu, w zwykłej rodzinie. O tych domach będziemy mówić w drugiej konferencji. A zatem, widzisz, Duch Święty wstępuje nie tylko na zgromadzenie, na wspólnotę, ale też wtedy, kiedy ktoś jest otwarty i jest nawet sam na modlitwie. Duch Święty przychodzi, przemienia do końca szawła świętego Pawła. Tak samo było wśród Pogan w Cezarei, w domu Korneliusza. Dzieje 10.44, kolejna Pięćdziesiątnica i w Efezie dzieje 19.16, kolejna Pięćdziesiątnica. Jaki jest z tego wniosek? Duch Święty przychodzi nieustannie. Pięćdziesiątnica, którą przeżył Kościół, pierwszy raz w Wieczerniku była pierwszą, ale nie ostatnią. Ona rozpoczęła Drogę kościoła, który nieustannie otwiera się na Ducha Świętego. I Święty Tomasz w sumie teologicznej pisze o tym, że Ty, na Narzcie, otrzymałaś Ducha Świętego. Otrzymałeś Ducha Świętego, ale Duch Święty, mówi Święty Tomasz, chce wylewać się z Twojego wnętrza coraz bardziej i bardziej i bardziej, by swoim działaniem przeniknąć w jeszcze większym stopniu wszystkie dziedziny Twojego życia. Dlatego mówi święty Tomasz w sumie teologicznej, że to są właśnie kolejne zesłania Ducha Świętego w Twoim wnętrzu. Kolejne wylania Ducha Świętego w Twoim sercu. A zatem Ty możesz przeżywać nawet każdego dnia w każdej modlitwie pięćdziesiątnice nowe napełnienie Duchem Świętym o co teraz będziemy się modlić wzywając Ducha Świętego dla nas dla całego Kościoła by Duch Święty przyszedł na nowo nas napełnił przeniknął uświęcił byśmy doświadczyli Pięćdziesiątnicy działania Ducha Świętego w naszych sercach. Powstańmy zatem, aby prosić Ojca o nowe zesłanie Ducha Świętego. Boże Ojcze, wejrzyj na swoje dzieci tu zgromadzone. Wejrzyj na nas i przez zasługi Chrystusa jego męki, Jego śmierć. Ześlij Ducha Świętego. Daj nowe posłanie, nowe zanurzenie, nowe napełnienie w Duchu Świętym. Daj nam doświadczyć nowej Pięćdziesiątnicy. Stajemy z otwartością naszego serca. Teraz, Boże Ojcze, ponieważ to my jesteśmy tymi, którzy nie potrafią. Nie umiemy, nie wiemy, nie potrafimy. Tak często nie wiemy, jak żyć, jak wybierać, jak myśleć, jak postępować. Potrzebujemy Cię, Duchu Święty. Chryste, niech się wypełni Twoje Słowo. On was wszystkiego nauczy. On was doprowadzi do całej prawdy. Chcemy być do końca, Jezu, Twoimi uczniami. Wypełnij nasze serce. Duchem Świętym. Niech nas wszystkiego nauczy. Niech nas doprowadzi do całej prawdy. Niech nas przeniknie miłością Boga. Ojcze, wylej Ducha Świętego. Prosimy Cię z pokorą, i otwartością naszych serc. Możesz znieść swoje dłonie na znak tego zaproszenia. Bezradności, otwartości na znak zaproszenia. Duchu Święty, pragnę Cię. Potrzebuję Cię. Przyjdź na nowo do mego serca. Pragnę Ciebie, Duchu Święty. Pragnę Ciebie, Duchu Święty, jak wody żywej, o której mówi święty Jan w Apokalipsie, kończąc Księgę Pisma Świętego. Ja pragnącemu dam pić ze źródła wody życia. Kto odczuwa pragnienie, niech przyjdzie, kto chce, niech wody życia darmo zaczerpnie. Ojcze, my pragniemy Ducha Świętego. Ojcze, my jesteśmy spragnieni jak pustynia. Ojcze, daj nam darmo pić. Wody życia, wody Ducha Świętego. Przyjdź Duch! Przyjdź Duchu Święty, przyjdź Duch Święty. bądź jak ogień w mnie duchu święty wołam szyb bądź jak ogień w jak, powień, czerenie, bądź jak powień, Cię, Duchu Święty. Przyjdź. Przekonaj o grzechu. Przyjdź. Uwolnij mnie od grzechu. Przyjdź. Daj nowe życie. Daj nowe życie. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Ucz mnie modlitwy. Prowadź do świętości. Objawiaj mi Jezusa żywego. Zjednocz mnie z Jezusem. Doprowadź do całej prawdy, naucz mnie wszystkiego. Potrzebuję Cię, Duchu Święty. Pragnę Cię, Duchu Święty. Przyjdź. Rozpalaj wiarę w moim sercu. Rozpalaj miłość, nadzieję. Przyjdź, Duchu Święty. Duchu umiejętność. Przyjdź, Duchu Święty. Proszę Cię. Potrzebuję Cię. Nie potrafię żyć bez Ciebie. Przyjdź Duchu Jezusa. Przekształć mnie do końca. Przekształć mnie w Jezusa. Przekształć mnie. Przemień mnie na podobieństwo Syna Bożego. O Duchu Święty przyjdź Duchu moc, Duchu Siły. Tak często jestem słaby, tak często nie potrafię, tak często nie wiem. Duchu mocy, duchu siły, przyjdź. O Tobie Jezus powiedział, gdy Duch Święty stąpi na Was, otrzymacie Jego moc. Przyjdź w mocy swojej, oprzyjdź Duchu Święty z darami, charyzmatami, z darem jedności, z darem wspólnoty z darem modlitwy, z darem wierności Panu, z darem wypełniania Jego świętej woli. Do końca, o Duchu Święty, poruszaj się w nas. O Duchu Święty, daj nam nową pięćdziesiątnicę, nowe zesłanie, nowe napełnienie Duchem Świętym. O Duchu Święty, prosimy Cię, Rozkochaj nas w Jezusie. Pociągnij nas do Jezusa. Spraw teraz duchu święty, Myśmy oddali Tobie całą naszą przeszłość. To, co było, w Twoich rękach jest Panie. Chcę zacząć nowe życie z Tobą. Od dzisiaj duchu święty. Chcę przeżywać nieustannie. Twoje napełnienie Uczy mnie uległym Otwartą na Twoje natchnienia Twoje poruszenia Uczy mnie posłuszną Twojemu Słowu O Duchu Święty Dziś rozpoczynam na nowo Dziś zaczynam nowe życie z Tobą Duchu Świętym. Ciebie wyznaję Kościół jako Pana i Ożywiciela. Ożywiaj moje serce, moje myśli, moje uczucia. Działaj w nich. Przenikaj, namaszczaj mnie. Działaj. Prowadź do Jezusa. Wprowadzaj życie Jezusa moje życie. Bym żył już tylko dla Jezusa. By moje życie było życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie. Duchu Święty, dziękuję Ci, że przychodzisz. Ty mnie nie zawiedziesz. Nie chcę już cofać się wstecz. Nie będę oglądać się do tyłu, do tego, co za mną. Ale patrzę ku temu, co przede mną. Bo najlepsze dopiero przede mną. I wierzę w to, że najlepsze jest dopiero przede mną. Wierzę w Twoje działanie. W Twój plan dla mojego życia. Dziękuję Ci, Duchu Święty. Teraz działaj we mnie. Otwieram Tobie całe moje życie niech Twoja moc działa jak wiatr, który porusza żagiel, który mną kieruje, który mnie prowadzi. Bóg Święty oczy ocia po duszyne,